Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. z Polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Podcast dzisiejszy no troszkę późno zostaje wydany. Premiera Diablo 3, na której byłem, w której uczestniczyłem i dobrze się bawiłem. Miałem miejsce już parę dni temu w Złotych Tarasach w Warszawie. No spotkałem się z wieloma znajomymi, czy, czy z Lublina, czy z Warszawy. Impreza świetna, wielka, przygotowana z pompą. Zresztą zaraz usłyszycie krótką rozmowę z Jaśkiem. Jasiek no, pracuje dla jednej z redakcji i właśnie przygotowywał materiały z tej imprezy. No ale nie tylko o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy to przede wszystkim o grze, o fanach Zaraz tę rozmowę zresztą usłyszycie. Na no, jaśka możecie znać z podcastu Małe Filmidło, oczywiście do którego słuchania gorąco Was zachęcam. No dobrze, nie przedłużam. Krótka rozmowa na temat premiery Diablo 3, polskiej premiery Diablo 3 w Złotych Tarasach w Warszawie. Hi there, I'm Mike. And I'm Jeff from the Easy Mac Podcast. And you're listening to Lucas on... The Polski Detroit Podcast at polskidetroit.com No jesteśmy nadal na premierze Diablo 3 e, rozmawiałeś z ludźmi z CD Projekt e, skąd w ogóle pomysł na aż tak wielką e, imprezę bo przekonani, że to naprawdę będzie mała, kameralna, cicha imprezka tutaj dosłownie tysiące ludzi no faktycznie, impreza jest niesamowita. Ja jak tutaj jechałem, to właściwie myślałem, że wszystko się odbędzie w środku złotych tarasów przy samym Piku, a tutaj przecież multum ludzi jest. Wszystko wielka scena, ogromna impreza. No CD Projekt się od bardzo dawna do tego przygotowywał. Mieli już, nie wiem, od paru ładnych miesięcy właściwie To nie jest tak, że miesiąc temu powiedzieli sobie dobra, robimy imprezę, tylko było, wiedzieli, jakie jest związane z tym oczekiwanie, wiedzą, wiedzieli, ile ludzi będzie chciało to kupić i to jest coś niesamowitego. Ja tam, podczas rozmowy, nawet przytoczyłem taki przykład, że jak było parę, parę miesięcy temu, była premiera, premiera Gwiezdnych Wojen, gry yy, The Old Republic, to yy, całe ulicę w Nowym Jorku była wielka, wielka tam impreza kupa ludzi, no wiadomo, u nas coś takiego nie będzie ale jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem tego co się wydarzyło w Warszawie no jeszcze pozostała około nie wiem, godziny do, do ruszenia serwerów, do sprzedaży no i kolejki się ustawiają, jak sam widzisz kolejka jest coraz większa, no będzie coś niesamowitego myślę, że w historii tego typu eventów w Warszawie to będzie pamiętny wieczór i pamiętna noc Jacyś specjalni goście? Wiesz co? Nie wiem nawet dokładnie. No, widzę tutaj, że Michał Figurski się udziela, no, ale on to jest fanem takich rzeczy. Przecież on nawet ma chyba, może nie tyle z diabła, ale on ma tatuaż Darwa Weidera na, na ręku. Więc on, on jest fanem takich rzeczy. Fajnie, że przyszedł, bo to jest też naprawdę rozpoznawalna postać. Cieszę się, że nie, nie prowadzi tego jakiś Krzysztof Ibisz, bądź ktoś, ktoś tego rodzaju. Więc naprawdę to jest fajna impreza, wielka scena, kupa ludzi. Wszyscy cały czas słuchają, fajnie się bawią. Mogłoby być tylko trochę cieplej. Rozmawiałem tutaj z ludźmi, mówili, że no, troszeczkę ceny tych gier są za wysokie w Polsce. Jaka, jaka jest Twoja opinia na ten temat? W Stanach nowa gra 50-60 dolarów, tutaj 150 czy 200 złotych. Czy to nie jest za dużo jak dla takiego Przeciętnego plaka, średnio zarabiającego? No, dla przeciętnego to jest na pewno Sporo, wiadomo, że są zapaleńcy Którzy wydadzą każdą kwotę Przecież sama edycja kolekcjonerska Która bardzo szybko się rozeszła i chyba nawet zaczęli wycofywać Już, bo powiedzieli, że się chyba nie wyrobią Ze sprzedażą, kosztuje około 500 złotych no ja za osobiście tyle nie dał, ale wiem, że gra do Republic wersja kolekcjonerska też coś to No, Tak jak mówię, są, zawsze się znajdzie ktoś, kto tyle wyda. Ja tak samo wydaję często na płyty Blu-ray tyle, no na Gwiezdne Wojny wydałem prawie 400 zł. Zabolało mnie to, no ale no, jaki ma się fan z tego, na no, jak to się kupi. To się liczy, to jest najważniejsze, bo mimo wszystko, yy, właśnie tak jak tu sobie rozmawialiśmy, przed, yy, zanim włączyłeś yy, nagranie, Ci ludzie, którzy stoją w kolejce, nie ci, którzy tam sobie stoją po stronie, tylko ci, którzy stoją w kolejce po tą grę, to są tacy prawdziwi fani, którzy mogliby stać nawet dwa dni tak naprawdę po tą grę i oni... Dla nich to nie ma znaczenia, czy oni wydadzą 200 zł, 300 czy 500. Oni po prostu chcą to mieć, chcą być jednymi z tych pierwszych, którzy kupią tą grę i jak wrócą do domu o drugiej w nocy będą mogli zacząć grać. I do rana będą siedzieć, patrzą za okno, słońce wstaje, oni nadal grają. No teraz może troszeczkę, no nie wiem czy prywatny, czy nie prywaty, ale w ogóle dlaczego tu jesteś i gdzie e, to nad czym teraz pracujesz będzie można obejrzeć? Ja jestem tutaj bardziej służbowo niż jakby z takich moich własnych zainteresowań i mojego hobby, bo jestem tutaj z ramienia PC World, kręcimy właśnie relacje z tej imprezy, no wiadomo jesteśmy jednym z naj największych tego typu pism komputerowych w Polsce, no nie mogłoby być inaczej, nie moglibyśmy tego nie nagrać, musieliśmy po prostu zobaczyć to na własne oczy, żeby każdy mógł to obejrzeć. Relacja będzie dostępna na pewno na naszym kanale PC World na, na YouTube. Możecie wejść na youtube.com slash pcworld.pl, bądź na pcworld.pl i tam będzie odnośnik. Mam nadzieję, że relacja wszystkim się spodoba. Postaramy się, żeby była jak najfajniejsza. No ale taka impreza, więc relacja nie może być nudna. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. No a jeszcze a propos e, Diablo 3 e, nie kupiłem jeszcze pełnej wersji, no ale już e, w jakąś tam wersję testową na moim Macu e, próbuję pogrywać. Jeśli macie ochotę e, razem z moją e, postacią zabijać potwory, to przyślijcie mi maila e, Battle e, tak e, oczywiście odeślę. No smutno mi troszkę z tego powodu, że nie mam czasu, żeby grać w Diablo 3 i w pełni cieszyć się z tej gry, ale na pewno no, wielkim, wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że wersja na Maca jest spolszczona i naprawdę bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że właśnie taka wersja jest w Polsce sprzedawana. Nie tylko pecety, ale i maki. Minusem wielkim chyba jest to, że byłem w Empiku, chciałem kupić już po premierze, grę, no i niestety trzeba czekać dwa tygodnie. Piękna promocja, piękna impreza pod złotymi tarasami. Gry niestety kupić już nie można, także duży, duży minus. No dobrze. Czy teraz o podcastingu, czy raczej o Detroit? A może zacznijmy od podcastingu? Już niedługo. W sumie to już nawet teraz możecie dodać mój podcast, słuchać go za pomocą e, aplikacji Stitcher. Stitcher e, jest to aplikacja, która e, pozwala wam, za pomocą między innymi e, iPhone'a czy telefonów na Androidzie, słuchać różnych stacji radiowych i podcastów. Co ciekawe, ta aplikacja, ten system pozwala też zintegrowany jest z niektórymi samochodami Forda, General Motors, BMW. Niestety nie było do tej pory podcastów w języku polskim, ale teraz już są. Polskie Detroit można już odbierać na Stitcherze. Mały link znajdziecie oczywiście na na polskidetroit.com i przy okazji pozdrowienia dla Ignacego Żuławskiego, który powiedział mi o tej aplikacji, o opcjach, które. Ona ze sobą niesie, także bardzo dziękuję. Druga sprawa związana z podcastingiem, z której bardzo się cieszę, to to, że już w następny weekend, nie w ten, który będzie, tylko w następny, wyjeżdżam do Portugalii, do jednej z Politechnik na północy Portugalii i będę miał możliwość prezentowania tam na konferencji naukowej zagadnień właśnie związanych z podcastingiem. Cieszę się z tego powodu, dlatego, że tak naprawdę 7 lat temu zaczynając moją przygodę z podcastingiem nie myślałem o tym, że zdobędę w 2010 roku Europejską Nagrodę dla podcasterów, czy że będę na jakiejś konferencji naukowej, czy, ktoś, czy że ktoś piszący pracę magisterską wspomni moją osobę i Mój podcast, także no, fajna sprawa moim zdaniem. Oczywiście będę też w Porto. Mam nadzieję, że jakiś krótki reportaż, audioreportaż usłyszycie w polskim Detroit na temat najbardziej znanego chyba produktu pochodzącego z Porto w Portugalii, czyli Oporto. Chyba mój ulubiony alkohol, jeśli tak można powiedzieć i no myślę, że, że, że mały taki, taki, taki właśnie reportażyk nagram. No i oczywiście też wszystko, co związane z podcastingiem, co będzie prezentowane na tej konferencji naukowej też tymi informacjami z Wami się podzielę. Słuchacie podcastu Polski Detroit. Słuchacie podcastu Polski Detroit. Www.polskidetroit.com. We'll www no dobrze, czyli lecimy dalej. Informacje z Detroit o Detroit. Swego czasu mówiłem w podcaście, że mieszkanka Metropolii Detroit, Rima Fakih została Miss USA Rima pochodzi z Iraku jest pierwszą Miss USA arabską amerykanką, chyba tak to się powinno poprawnie politycznie mówić, no od samego początku były jakieś tam dziwne zdjęcia i dziwne plotki na jej temat, to, że tańczyła gdzieś na róże, to, że E, jakieś tam dziwne komentarze swego czasu z jej ust padały. E, no ale oczywiście apogeum takiej niechęci co niektórych Amerykanów do niej i do tego, żeby właśnie ona była Miss USA. E, to apogeum nastąpiło wtedy, kiedy Rima została złapana przez policję zajazdę pod wpływem alkoholu, no oczywiście tutaj na terenie metropolii Detroit. Została skazana na 6 miesięcy tak zwanego probation, czyli w zawieszeniu i 20 godzin pracy na rzecz lokalnej społeczności. Oczywiście ten wyrok już zapadł po tym, gdy oddała koronę w porocznej powiedzmy kadencji w cudzysłowiu jako, jako Miss USA. Kontrowersyjna osoba no i tak jak mówię Detroit z jednej strony było bardzo dumne, dumne z tego mieszkańcy Detroit, że ta dziewczyna została Miss USA ale z drugiej strony no nie była na pewno lubiana też przez wielu. No to, że miasto Detroit jest, teraz już drugi temat następny, może za małą przerwę zrobiłem, no ale, ale, ale już teraz o czymś innym chcę mówić, to, że miasto Detroit nie jest miastem bardzo bezpiecznym, no to każdy z was wie, nawet jeśli zaczęliście słuchać mojego podcastu dwa tygodnie temu pewien właściciel domu w Detroit strzelał i zabił człowieka, który chciał go okraść w jego własnym domu. No ale przez przypadek też postrzelił swoją żonę. No i oczywiście już słyszę komentarze moich kolegów z Detroit, którzy na pewno uważają, że tak naprawdę facet upiekł dwie pieczenie nad jednym ogniem, czyli zabił włamywacza, a może z żoną też mu się niezbyt dobrze E, układało i, i to był mm, jakiś tam e, też e, dobra okoliczność do tego, żeby postrzelić żonę. No oczywiście to e, tak troszeczkę e, czarny humor i, i mam takich znajomych, którzy tak uważają, no ale na pewno e, wielka tragedia, że, że, że jednak e, no ludzie wchodzą e, do mieszkań i, i do domów, e, Plusem moim zdaniem jest to, że taki właściciel domu może bronić się swojego dobytku, może strzelać. Oczywiście są pewne kontrowersyjne sytuacje, no na pewno w Polsce do takich sytuacji zbyt często nie dochodzi, no ale w Detroit często jest tak, że nie do końca jest się pewnym, czy ten człowiek rzeczywiście przyszedł na rozbój, czy może w jakiejś innej sprawie ale prawo jest prawem jeśli ktokolwiek zakłóca tak zwany mir domowy, to można użyć broni i no tutaj akurat ten 64 latek strzelał, zabił o piątej nad radem i no myślę, że to jest jakoś tam przestroga dla tych, którzy żyją właśnie z tego typu działalności, złodzieje, włamywacze, rozbójnicy. No i na koniec taka troszkę, no bardzo, może nie troszkę, no bardzo smutna wiadomość dla wszystkich fanów motoryzacji. Karol Shelby, legendarny projektant samochodów, kierowca rajdowy, umarł w wieku 89 lat. Mustang Shelby GT500 to między innymi jego dzieło. Samochody zawsze Karola Szelbiego pociągały. Już w latach 50. brał udział we francuskim wyścigu Le Mans. Jak wiecie, 24 godziny jeździ się bez przerwy. W ogóle jak Shelby trafił do, do, jak się spotkały jego losy z motoryzacją, wyglądało to w ten sposób, że jego rancho kurczaków swego czasu w 50-tych latach zaczęło przynosić straty, dlatego zaczął, zaczął zajmować się sportami samochodowymi. Nawet dwa razy został uznany przez Sports Illustrated, jedną z najbardziej znanych gazet sportowych w Ameryce za kierowcę roku. W 1962 roku Cobra, Forda Cobra została uznana i pokazana za Został pokazany jako najszybszy produkowany normalnie w fabrykach model samochodu wyścigowego. To było w 1962 roku na Auto Show w Nowym Jorku. Także naprawdę no myślę, że kobry Shelby'ego, Shelby Cobra to był naprawdę samochód, który każdy z Was zna i wielu chciałby mieć taki samochód. Na pewno wielka strata, jeśli chodzi o Hmm, przemysł samochodowy, no ale niestety e, tak to wygląda. E, wielcy odchodzą, ale nowi się też rodzą. Na pewno słyszeliście o, o samochodach e, Google'a, które potrafią jeździć same. E, następny krok e, w rozwoju motoryzacji, no już nie mówię o tych takich mniejszych rzeczach typu nowy design najnowszego, nie wiem, Forda F-150. To wszystko wiadomo ewoluuje. Tylko szkoda, szkoda po prostu na jakiś taki sentyment ogarnia człowieka, jeśli słyszy o tym, że pan Shelby umarł, czy DeLorean, twórca DeLorean. A no niestety, tak to wygląda. Życie toczy, toczy się dalej. Ja już chyba będę kończył. Zapraszam Was oczywiście do słuchania mojego podcastu. Jak widzicie te odcinki nadal się nadal się nadal je publikuje niezbyt w niezbyt taki zorganizowany sposób i niezbyt regularny. No, ale mam nadzieję, że już to niedługo się zmieni. Teraz jak wiecie, no zostało 17 dni do Euro w Warszawie i też jak wiecie będę wolontariuszem na Stadionie właśnie Narodowym w Warszawie. W tamtym tygodniu byłem na szkoleniu dla wolontariuszy. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem i kilka naprawdę takich ciekawostek, z którymi chciałbym się z Wami podzielić, no ale niestety nie mogę. Jeśli będziecie na meczach jakichkolwiek na Stadionie Narodowym w Warszawie, dajcie mi znać, powiem Wam dokładnie, gdzie będę pracował, gdzie będę wolontariuszem, także mam nadzieję, że się z niektórymi z was będę mógł spotkać, tak jak z niektórymi spotkałem się właśnie na premierze Diablo 3. Dobrze, czekam na wasze komentarze, czekam na e-maile, dopingujcie mnie do tego, żebym nagrywał te podcasty, bo jak wiecie robię to całkowicie hobbystycznie. Niesamowitą frajdę mi to sprawia, że siedzę przed mikrofonem, mówię, wy tego słuchacie, dostaję jakiś tam feedback od was, no ale naprawdę ciężkie dni czasami przychodzą i właśnie wtedy jakiś taki fajny mail e, daje mi tego przysłowiowego kopa e, w cudzysłowiu. E, napędza mnie do tego, żeby nagrywać, także czekam, piszcie. A no dobrze, to tyle. Do następnego razu, do następnego tygodnia, mam nadzieję. Trzymajcie się. Na razie, hej. Podcast Polskie Detroit. Od ponad pięciu lat w Twoich słuchawkach.